Festivalum. Odcinek ósmy Dziesiąty festiwal filmu i sztuki Dwa brzegi. Legenda polskiego kina Bogusław Linda w ramach lekcji kina i spowiedzi twórcy filmowego opowiadał o trudach bycia aktorem. Zacznę od końca, czyli filmu, którego my jeszcze nie mieliśmy, Państwo nie mieli okazji zobaczyć, bo on y, będzie dopiero w, y, będzie wchodzić dopiero do kin, z tego co wiem to to jest pewne, jego światowa premiera będzie na festiwalu w Toronto. I to jest film, który zrealizował Andrzej Wajda po widoki, gdzie w postać znakomitego artysty Władysława Strzemińskiego wcielił się właśnie Bogusław Linda. I znowu, ponieważ ja ten film już widziałam, mogę powiedzieć, że będziemy mieli jeszcze zupełnie inną propozycję, innego bohatera, innego sposobu gry, innego jeszcze sposobu użycia środków ekspresji i interpretacji aktorskiej. Także to będzie znowu bardzo ciekawe spotkanie z naszym gościem. Ja Bardzo mi zależało na tym, żeby w, te, w tym zestawie znalazły się te filmy z początku, czyli mówiłam ci też już o tym, czyli właśnie Gorączka i Kobieta samotna. Dwa filmy, które zrealizowałeś z Agnieszką Holand I chciałabym zacząć od, od tego właśnie, od tego momentu, kiedy, no, kiedy musiałeś się zmierzyć z Potem to nazwane zostało kinem Moralnego Niepokoju, okej, okay. no ale ty wchodziłeś jako ten młody człowiek do, do dwóch filmów Agnieszki Holanda, Ona też zresztą zaczynała swoją karierę przecież. Była tak, był aktorem prowincjonalnym. Tak, zrobiła wcześniej. Tak, no ale tutaj ta gorączka była drugim jej filmem, bardzo, bardzo dobrze ocenionym przez, przez krytykę. No i pokazała właśnie Bogusława Lindę i potem kobieta samotna, więc proszę Cię o wspomnienie tamtego czasu, tamtego momentu. No czasy były ponure i okropne, wy tego nie pamiętacie. się. No, przynajmniej 99% z Was. Oprócz mnie, to niewielu ludzi to pamięta. I mnie. Grażena jest za młoda, żeby to pamiętać. <grażona> Ale było ciężko, po prostu... No, jeżeli znęczyliśmy sceny plenerowe przy gorączce, gdzie ja w kalesonach biec po śniegu, to proszę mi wierzyć, że nie było żadnego busa, który stał ogrzany dookoła tylko byli kaskaderzy na koniach, którzy mnie przepędzali drogą tam i z powrotem przez 10 godzin ja byłem w prawdziwych kalesonach, w kajdanach i naprawdę latałem potem, a potem na ogrzanie miałem z takiego kotła wojskowego, dostałem zimną grochówkę i było fajnie natomiast jeśli chodzi o, o kobietę samotną, to, to jedyne moje wspomnienie z tego jest takie, że Lekki oraz stawu biodrowego po tym filmie mm -hmm. ponieważ chodziłem w bucie ortopedycznym przez dwa miesiące no właśnie, bo tam grasz Kalekiego Tak, tam gram Kalekiego, nie, nie ukrywam, że inspirowałem się trochę Wtedy był Nocny Kołboj jakby Takim filmem kultowym, który wcześniej obejrzałem Rok Coś i się pamiętałem, Dastyna Hoffmana, który grał mm -hmm. Też takiego lekko uwalniętego gościa i trochę pomyślałem sobie, że, hmm, ponieważ wtedy byłem trochę załadny do tej roli, że trzeba się <acZ> trochę pozmieniać no i stąd te buty ortopedyczne, jąkanie, ataki, padaczki i tak dalej, wszystko <śm Bastę> przeżyłem straszne, straszne, bo czasy były takie, że te kolejki, które kręciliśmy były naprawdę, że naprawdę nic nie było żadnego towaru w sklepach, że bo ciemno, zimno, brudno no i potem oczywiście był czas, w którym tych filmów nie puszczano, także to też było jakby też zapisane do tego wspólnego gara, to wszystko wpisywało. Tak, no właśnie ty w ogóle by jesteś takim, ja nie wiem, czy można by tutaj się pogłosić jakimś rekordzistą, bo chyba ja zagrałem. królem byłem, bo Tak, to, to królem 13 pół. filmów właśnie. regularnych i wszystkie były tak, tak, tak, tak. Taki miałeś wkład w, w historię polskiej kinematografii. To była moja no. zmiana. Tak. <laughs> Dokładnie, to była twoja zmiana, która nadal trwa, bo wracam znowu do tego Strzemińskiego, bo to tak jakoś dziwnie e, wszystko w tym życiem tak, To Znowu Kalejka, to prawda, zaczynałem od Kalejki tak. i, i jakby kończę na i no, Dlaczego kończę? O. Jestem na etapie. Ale skoro też o zmianie mówiłeś, no to tu znowu jest bohater, będzie bohater, którego zobaczymy, który jest taki właśnie niezależny w swoim myśleniu i w swojej twórczości. I teraz przy okazji jakby technicznie chciałem Państwu powiedzieć, że miałem gościa, który nie, nie to, że był ortopedyczny, ale nie ma e, lewej ręki i prawej nogi. Tak, tak. No. Fantastyczna zabawa przez dwa <laughs> miesiące. Mówię Wam po prostu. Fantastyczna. Dwa miesiące o ale cudownie, pod, pod godzin. ale cudownie ci przywrócono rękę i nogę, więc No właśnie okay. tak, tak, ale tak. rękę nie do końca, ponieważ po filmie obudziłem się stąd ten tatuaż na, na te ręce. Obudziłem się po, po filmie, dwa dni po filmie i okazało się, że ręka jest bezwładna. A teraz mówisz serio, czy nie? Mówię żartuj? zupełnie serio, mówię zupełnie serio, rękę miałem Myślałem, że przyspałem sobie, ale po dwóch tygodniach zorientowałem się, że tak, chyba to nie to. Poszedłem do lekarza, który mi powiedział, że pan nie wiadomo czy to wróci, ale ma pan odcięte nerwy no i coś takiego. Na skutek chodzenia tak? Na skutek o, chodzenia, to znaczy ja musiałem chodzić ze względu na efekty komputerowe, nie mogłem chodzić normalnie na kupach tak. takich, które są pod pachy, które wycofano w tej chwili. Tylko musiałem trzymać rękę tak, żeby było widać, że tu się kończy ręka, bo potem komputerowo mi odcinanie. To znaczy chodziłem cały czas na planie, żeby było śmieszniej w zielonych rajtuzach i w zielonym dresiku na tej ręce. Bardzo miło było wtedy, jak um, przechodnie patrzyli na mnie. Tak, to chodzi o efekt, że ta e, zieleń jest potem wykluczowana, że to tak to powiemy, z, z, z, tak cyfrowo Ale i... to, to jest film, który ma jak na, na największą ilość efektów specjalnych chyba, z, w ogóle z filmów mhm. zrobionych na świecie, bo nie ma klatki zdjęciowej bez, Gdzie nie taki, tak, bo jesteś i, cały czas na ekranie.